Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im, i wy tak niepojętni jesteście. Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczysty. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa. Chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Wydaje mi się, że nie ma człowieka, który by choć raz w życiu nie zadał sobie pytania, o źródło zła w świecie. Patrząc na otaczający nas świat, oglądając telewizję, czytając prasę. To zło, które nas otacza, nieszczęścia, wojny, choroby, niewinne, niewinnie cierpiące dzieci i tak tak dalej. Aż ciśnie się na usta pytanie, dlaczego to wszystko? Dlaczego wokół nas jest to zło? I Dzisiaj Chrystus daje odpowiedź na to pytanie bardzo trudne. Nie to, co na zewnątrz, co wokół mnie czyni to zło. Źródłem tego zła jest to, co jest, co może być w moim sercu przecież prawo, które człowiek ustanawia, nie mówiąc już o tym, że to prawo, które Bóg ustanawia, ale to prawo, które człowiek nawet ustanawia, przeważnie jest prawem dobrym. Jadę samochodem, mam ograniczenie prędkości do 40, ale jadę 80. Jest wypadek. Śmierć. Dlaczego? Dlaczego? Prawo mówiło mi, jedzie. wolniej, Ale ja zdecydowałem inaczej. Jeżeli szukam źródła zła w świecie, ale nawet bliżej, w relacjach z kimś bliskim, w relacjach we wspólnocie, źródłem tym nie są, źródło nie jest na zewnątrz, Źródło jest gdzieś we mnie. Jeżeli pytasz siebie samą, dlaczego jest trudno mi w rozmowie z, dru z drugą siostrą, dlaczego nie, ona tak robi, to najpierw spójrz w swoje serce. Co w nim jest? Dlaczego nie potrafię jej zrozumieć? Dlaczego ostatecznie. Nie potrafi jej kochać. Życi mieli bardzo drobiazgowe prawa dotyczące pokarmów. Spośród 613 przykazań ponad 50 dotyczyło pokarmów. Księga kapłańska w 11 rozdziale bardzo precyzyjnie określa, który pokarm, które zwierzę jest Czyste, które nieczyste, które można było jeść, które trzeba było unikać, nawet dotykania tych zwierząt. Ale to wcale nie, nie sprawiło, że nie było nienawiści, że taki człowiek był prawy przed Panem Bogiem. Nawet najlepsze struktury, które sobie zapewnimy, nawet najbardziej sprawiedliwe prawa, Również to prawo zakonne. Kiedy ja czytam moje konstytucje, mojego zakonu, no to jest wspaniały idea. Przecież kiedy składamy śluby zakonne, przełożeni w tym waszym przypadku, wasza matka mówi jeśli to zachowasz, obiecuje ci od Boga życie wieczne. Nawet najbardziej sprawiedliwe prawa, wspaniałe ideały zapisane na kartach praw, przykazań, konstytucji, reguł, nie zapewnią nam świętości naszego życia, bo ona płynie tutaj, stąd, z serca. Dzisiaj możesz modlić się do Pana, żeby zrobił na Tobie yy, operację kardiologiczną na Twoim sercu. Możesz mówić, Panie, zamień moje kamienne serce. Zabierz to kamienne serce, nie potrafiące kochać i wybaczać. Zamień na, na serce czułe, pełne zrozumienia, miłości, współczucia. Wtedy nie będziesz nawet potrzebowała żadnych przepisów i praw Będziesz kochać, wybaczać, usprawiedliwiać. Tak często Jezus mówi o sercu, bo to tam jest źródło i dobra, i zła. Tam się za wszystko zaczyna, tam zaczyna się decyzja, tam zaczyna się także i działanie. Panie. Zrób operację na moim sercu. A wtedy wokół wszystko będzie dobre. Wszystko będzie czyste.